musimy jakoś zarysować fabuła, więc ta fabuła polega na czymś takim, że jest właśnie ten słowacko-węgierski lekarz, który znowu nie jest lekarzem, mm -hmm. albo staje się nim, kiedy jest No właśnie, myślał, no, dużo zagadek tam. Kiedy jest, ale to, to może to, to jeszcze do tego wrócimy. Mm -hmm. Po prostu spokojnie. A więc jest słowacki lekarz, jest lekarz, który, jest, który odkrywa nowatorską metodę, hmm, polegają, znaczy nowatorską metodę leczenia ślepoty. Metoda jest skuteczna, absolutnie. I uleczył tą metodą e, córkę e, wielkiego znanego okulisty, tak, tak? wielkiego okulisty, który w, mimo różnych jakby sprawdzania różnych koncepcji nie dawał tutaj rady, mhm. a dzięki metodzie w Gladów Klasa, bo to o nim mowa, e, ta metoda skutkowała. Mhm. Chociaż akurat to może jeszcze zaraz, że ten leziemy, lekarz, leziemy, lekarz się tak? o tym nie dowiedział. Mhm. Natomiast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 prawdopodobnie. No właśnie. Zwłaszcza Helen Keller. Jak rozumiem, ona będzie kością niezgody. Eee, i, I tak. Chodzi, ale generalnie chodzi o coś takiego, że tak. Jest Helen Keller, która zakłada fundację niewidomych. Ona jest takim zwornikiem, znaczy ta piękna Monika ją łącz i w jakiś tam sposób, mm -hmm. ale, ale te dwie postaci jakby nie wpływają na siebie. Mm -hmm. One może są komplementarne, ale to nie ma właściwie większego znaczenia. Yy, I i no, tak powiedz. Powie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 bardzo ważne jest to w tej powieści, że ona jest napisana formą, tak jakbyśmy oglądali pewien dokument. Znaczy tak. ona jest napisana w takiej formule paradokumentalnej. Tak, tak jakby ktoś tam relacjonował w, w pewnej kronice, w takiej kwazkronice. E, pe, jakieś tam zdarzenia, które miały właśnie miejsce i te zdarzenia jakby koncentrują się wokół tej słynnej metody i są jakby taką quasi-parabiografią e, zbeletryzowaną może biografią tego Wogladów klasa, mhm. bo, klasa. Co ma dość ważne reperkusje dla czytania, dla procesu czytania, ponieważ zacierają nam się granice fikcji i faktów, tak naprawdę.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 jeśli można użyć takiej terminologii z, z fizyki kwantowej. Splątanie fikcji z rzeczywistością, to jest bardzo ciekawym zabiegiem. Takim, powiedziałbym, stymulującym, jak dla mnie. Ja się powiem, Marcin, że ja o tym tak nie myślałem, ale jak Ty tak mówisz właśnie o takim splątaniu w znaczeniu fizycznym, hmm. przy mechanice kwantowej... Wiem, że lubisz takie dosyć, terminy, to poczuciłem. To jest dosyć ciekawe, to jest dosyć ciekawe, hmm. wiesz? Hmm. To jest dosyć ciekawe. Udało mi się na coś trafić. No dobrze, ale hmm. to może w takim razie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 jakoś tam zanalizować go bardziej rzeczywiście w całość. Znaczy, e, dla mnie w, e, w, ta książka polega na czymś takim, że tutaj są jakby dwa... Już chcesz gasić? Nie, nie. Aha. O, chcesz może przerwę zrobić? na razie? Nie, trochę podsuwam Ci mikrofon, żeby Cię A. słuchacze lepiej słyszeli. Aha. <laughs> żeby mój głos był jednak słyszalny. No wiesz, być może mówisz inteligentniej ode mnie, więc może lepiej, żeby to... No, gorzej jak nie i wtedy no, będzie... <laughs> A wtedy to będzie lepiej słychać, że jednak gorzej, że mniej inteligentnie. No się to. skompromitujesz na własne życzenie. No ale to ty mi podsunęłeś ten mikrofon. Chciałem tylko pomóc. No to mów, no mów. Ehm, mów. No, no właśnie. Ten drop, jakby tutaj, znaczy ta książka dla mnie polega na czymś takim, że ona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 taka no, niemiła tak. uwaga z Marcina Strona, ale cóż, może ją niestety przyjąć na siebie. W tej koncepcji jest coś takiego, że... W, znaczy w tej powieści jest coś takiego, że ona insynuuje pewne rzeczy. Mamy tutaj świat po prostu jakby niezbywalnych faktów, bo wszystko tutaj się zgadza. To mhm. znaczy jest coś takiego, że jednak jakby na to nie spojrzeć, metoda z, okazała się skuteczna i, i pacjentka odzyskała wzrok. Mhm. Ale...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 kompletnie dyskusyjne. znaczy wszystko, co tutaj jest, jakby się pojawia, jest zarazem e, niesamowicie dyskusyjne. Podobnie jest w ogóle sama formuła też tej książki. Tak jak ty, Marcin zwraca się uwagę, to znaczy mamy z jednej strony bladów Klasa, która jest postacią fikcyjną zupełnie, a z drugiej strony w, autorka nawiązuje do Helen Keller, mm. która w, w, no tutaj też jest postacią fikcyjną, bo jest po prostu książka, no tak, no nie? styka ich ze sobą. Ale, ale tak, tak, tak, ale ma jakby podstawy tego, że ona rzeczywiście gdzieś tam w świecie istniała, tak, no, można, ktoś taki i rzeczywiście mamy tutaj formie... quasi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 i przedstawienie tego świata jakby z drugiej strony. Mhm. I na tym mniej więcej ta książka właśnie polega. Jakie to było twoje pytanie jeszcze raz? Nie, dla, dlaczego to, Dlaczego to? powiedziałeś, ta. że i to, fakt i, powieści no. jest tak ta. Fakt, że istniała jest tak znaczący? Tak, I, i, i, i to jest właśnie też część odpowiedzi na to pytanie właśnie. Bo mhm. wiesz, masz na przykład y, formę tej powieści, y, znaczy odpowiedź można to w ten sposób, że.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 Hmm. niż tylko to. Ja nie twierdzę, że tego, o czym ty mówisz, tam nie ma, ale, ale jest nie tylko to. O, ja nie wiem, czy to jest trochę jakby miejsca na taką dyskusję, bo powiem Ci szczerze, że to wytniemy najważniej, ale hmm. moim zdaniem ja się tej Marcin z tobą nie zgodzę. Czy znaczy, ty hmm. też stawiasz jakby pewne tezy, hmm. które mają taki sam charakter ontologiczny, czy tam wiesz, quasi okay. filozoficzny. czy to ma no, tylko to, czegoś innego odno? Bo, ponieważ czego, do jest czegoś to innego to dla się odnoszą, niż, co? No ale, ale wiesz Marcin, ale też stawiasz tutaj pewne tezy i mówisz o pewnych tezach, mm -hmm. które w, mimo to, że wwikłasz się w fabułę i jakby mm -hmm. wyciągasz z fabuły, mm -hmm. to jednak kiedy je przedstawiasz, to one już mają jakby charakter taki no, osobny. Zgoda. No, no, no, zrobić, tak, no, no właśnie i tutaj no, w interpretacji u mnie też jest coś takiego mm -hmm. samego.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 I, I co? to jest rzecz zupełnie. Skąd się ten tytuł jakby wziął? Mm. Tak naprawdę, no znaczy, tutaj też Marcin, trochę cię mogę odpowiedzieć na to pytanie. Mm. E, Glad of Class jest autorem też książki. Tak, tak, właśnie, zapomnieliśmy o tym. No, no, no właśnie, Glad of Class jest autorem książki, ale niespodziewanie, ponieważ on się stał sławny po, poprzez odkrycie tej metody leczenia ślepoty, e, ale niespodziewanie on nie napisał książki w, w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 to jest oczywiście fikcja, ale to jest napisane tak, jakby rzeczywiście i to jest w ogóle taką m, napisane taką formułą, jakby w ogóle to nie ulegało wątpliwości. E, wiesz co, no to ja może jeszcze coś dodam od siebie a propos tych pinkwinów. ja też się zastanawiałem nad tym tytułem i oczywiście doszedłem do nieco innych wniosków, prawdopodobnie dużo mniej wysublimowanych. Znaczy by, być może po prostu.. No, Marcin, nie wreszcie, <laughs> tak ludzie nas słuchają.